Witamy w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. I witamy także w Karpiowym Podcaście. Witamy z 35. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, a są ze mną Tomasz Kątny. Witam Cię. Cześć. Jest z nami także Marek Turek. Witam Cię również serdecznie. Dzień dobry. Spotykamy się tutaj na Łódzkim Święcie Komiksu na, jak już powiedziałem, 35. MFKIG, gdzie wczoraj miała miejsce premiera 14. zeszytu głównej serii wydziału, 7, a 17. zeszytu w ogóle. Zeszły to o tytule Raj, i gdzie też wczoraj wieczorem na Gali wasz wydawca, czyli Ongryz, otrzymał nagrodę dla, najleps dla najlepszego wydawcy za ostatnie 12 miesięcy działalności. Serdeczne gratulacje dla was i dla wydawcy. I dlatego myślę, że to jest idealny moment, żeby porozmawiać o Wydziale Siódmym, o komiksie, który my w konglomeracie podcastowym i w nawiedzonym podcaście stopniowo, acz konsekwentnie omawiamy. Teraz też planujemy nowy odcinek w najbliższym czasie na ten temat. Planujemy, no bo nagrywamy to z Michałem Rakowiczem, z Jerem, którego serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. I w trakcie lektury oczywiście nasuwają nam się różne pytania. I chciałbym zacząć od pytania o Wasz proces pracy nad poszczególnymi zeszytami. Jak to wygląda w praktyce? Jesteście duetem, no ale musi tutaj nastąpić jakiś podział zadań prawdopodobnie. I tutaj też chcielibyśmy oddać sprawiedliwość Markowi. Bo po jednej z, naszej, z naszych audycji Tomek się odezwał, że trochę za dużo zasług mu przypisujemy. Więc tutaj właśnie wyjaśnijmy, jak to wygląda, kto za co odpowiada, kto tworzy koncept, kto to potem rozpisuje w formie scenariusza, kto robi research merytoryczny, kto robi research wizualny, jak się dzieli się pracą. Po tych sześciu, właściwie siedmiu, ośmiu latach pracy, bo, bo zanim serię my już musieliśmy się dograć. Mamy ustalony taki tryb pracy, w którym razem omawiamy zawartość całego sezonu, bardzo szkicowo umawiając się na to, co wydarzy się z bohaterami dokąd dążymy, jakie będą główne motywy kolejnych zaszytów. I potem na bazie tego szkicu ja zajmuję się przygotowaniem treatmentów, czyli takich szczegółowych opisów tego, co się wydarzy w danym odcinku. E, które to treatmenty z Markiem sobie omawiamy, konsultujemy e, znowu. A więc następuje taki drugi duży moment, kiedy się spotykamy i ścieramy, przegadujemy. E, następnie e, do mnie należy opracowanie scenariusza, który Marek e, czyta. Czasem trzeba na to poczekać. Konsultuję, konsultuję. E, I czasem zwraca uwagę e, na jakiś szczegół właśnie dotyczący realiów a czasem na jakiś szczegół fabularny. Ale to jest taki etap, na którym już te wszystkie poprzednie działania mają duży wpływ. Tak? Jeżeli dobry jest treatment, jeżeli na początku wiedzieliśmy, dokąd dążymy, to ten scenariusz jest takim efektem, który już zwykle nie wymaga jakoś bardzo dużo poprawek. Zresztą ja też dużo czasu spędzam na, to, na tym, aby go odpicować, żeby on był dopieszczony. No i potem scenariusz trafia do rysownika i wówczas Marek pomaga, jeżeli to jest konieczne, z tym jak coś wyglądało, skąd się brało, z jakimiś referencjami. W zależności oczywiście od tego jaka jest tematyka, tak, bo, bo dużo rzeczy udaje się ustalić na początku. No, najczęściej chyba rozmawiamy o tym jakim samochodem kto jeździ, żeby te samochody były zdefiniowane przynajmniej z tych ostatnich zesztów, tak mi się to kojarzy. Bo ja nie jestem samochodziarzem, a tym bardziej jestem samochodziarzem, samochodziarzem z lat 60. i non stop ja się parę. pytam, ale sprawdzasz. E, sprawdzam, bo wychowałem się na kinematografii prl i jest mi łatwiej, ponieważ jestem o ile, 10 lat od ciebie starczy, nie? Więc wychowałem się w takim jeszcze nieschyłkowym, bo gierkowskim PRL-u i te realia jakby są mi troszeczkę bliżej znane, więc jest mi łatwiej robić research, jest mi łatwiej odnaleźć się w tych realiach prl -owskich. A też językowo, ja do dzisiaj stosuję pewne kalki językowe z tamtego okresu i, i jakby... Towarzyszu. Tak, takie rzeczy typu towarzyszu, to bici zrozumicie, pomożecie, pomożemy i to te wszystkie, wszystkie slogany, które, które no nie są takie naturalne we współczesnej polszczyźnie. Plus to, że... A propos referencji, bo to też jest ważne, że my te referencje często już uwzględniamy na tym etapie tworzenia scenariusza i one już tam są zawarte, a rysownik potem już dostaje jakby pewne rzeczy gotowe, a czasami jest tak, że on rzeczywiście prosi o coś dodatkowo, i no i wtedy to, to trzeba tam dosyć wiarygodniej jakby umocować, i dlatego to jest jeszcze ta konsultacja. Czasem coś wypływa w trakcie nad scenariuszem i wówczas trzeba znaleźć jakiś konkretny obrazek referencyjny albo jakąś sytuację. Ale to jest wszystko taka praca właśnie już w procesie, kiedy scenariusz zaczyna żyć. No i właściwie wszystkie plansze, rysownik, rysowniczka nam podrzuca na, na etapie storyboardu, na etapie szkicu, żebyśmy mogli uwzględnić możliwie szybko te poprawki, no aby nie robić sobie podwójnej roboty. I co jest ciekawe, no my tego tak nie pokazujemy, bo nie mamy możliwości, ale czasami jest tak, że ten treatment, który powstał, czasami to jest drugi, trzeci treatment tak naprawdę, on się zasadniczo może różnić od tego scenariusza, który jest razem w tym samym pliku, bo rysownik dostaje treatment i dostaje plik ze scenariuszem i one zdarza się, że się bardzo różnią. To też zależy jakby, są takie sytuacje, że, że są niuanse, że trzeba wczytać się w scenariusz, żeby zobaczyć jaka jest różnica, ale to jest. Jeżeli chcemy wchodzić w takie detale są niuanse, ale to nie są duże różnice. Ja tak uważam. Dobrze, to rozwijmy może wątek tego samego researchu. Marku powiedziałeś o tym, że ty się trochę wychowałeś tak? mhm. na tej kinematografii, może też na literaturze mhm. i że masz tę wiedzę jak gdyby po prostu na podorędziu. Ale czy dodatkowo wykonujesz jakiś taki research, nie wiem, typu stacjonarnie gdzieś w bibliotece, w jakimś archiwum, czy może korzystasz ze źródeł zdigitalizowanych, z jakichś archiwów prasowych, czy w innych repozytoriów, Jak to wygląda? Czy ja Ci mogę powiedzieć, jak na, na przykładzie konkretnym no, pierwszego tak. zeszytu, bo to wtedy było też widać, e, okazało się, że my nie mamy zdjęć z okresu PRL-u ze szkoły e, milicyjnej że to były tak tajne ośrodki, że nie było materiałów. I ja zacząłem najpierw szukać jakieś przedwojenne materiały, żeby ta architektura chociaż tam odpowiadała, bo układ został przedwojenny, ale potrzebowałem realnie zdjęcia z tego, jak wyglądało szkolenie właśnie oficerów szkoły milicyjnej i się okazało, że Nasza klasa co prawda już nie istnieje, ale te zdjęcia są albo były jeszcze wtedy jak to robiliśmy. Ja po prostu znalazłem grupę ludzi, absolwentów szkoły milicyjnej, gdzie oni sobie prywatnie przerzucali, a nasza klasa udostępniła je po prostu gdzieś tam w sieci. I w pewnym momencie mieliśmy normalnie zdjęcia tych ludzi jak są tam na zajęciach które kiedyś były ściśle tajnymi materiałami, ale oni mieli je w prywatnych zasobach. I kilka razy już się tak zdarzyło, że rzeczywiście w sieci znajdowały się materiały, których normalnie nie ma. Ciekawe jest na przykład z samochodami, bo istnieje taka duża baza samochodów w filmach na całym świecie. I wystarczy wpisać datę. Wystarczy. No, trzeba pogrzebać troszeczkę. Trzeba wpisać datę, trzeba wpisać modele samochodów i kraj, w którym się pojawiają, I są zdjęcia z filmów, gdzie są rzeczywiście samochody na ulicach. I my często właśnie robimy tak, że przeszukujemy, jakie modele w danym mieście, w danym roku, dzięki takim bazom. Mieliśmy też sytuację, że musieliśmy nanieść rejestracje samochodowe i to musiały być rejestracje z danego roku i z danego województwa, z danego miasta i też było poszukiwanie i wymyślanie w której dzielnicy, który bohater mieszka, bo oni mieli przypisane do dzielnic numery rejestracyjne w Warszawie i też musieliśmy jakby zlokalizować, że, gdzie kto żyje w Warszawie, żeby potem przypisać im rejestrację samochodów. Czyli rzeczywiście taki jest głęboki, tak? bardzo że głęboki, a fakty się zgadzały. Tak, e, Tak, ale my też czasami jesteśmy z tego rozliczani przez czytelników, ponieważ nas czytają osoby nawet starsze od nas i oni wiedzą o co chodzi i oni wiedzą gdzie szukać. Jak oni patrzą na rejestrację samochodu, na nalepkę.pl, która też tam była konsultowana wręcz publicznie, że się musiała przesunąć, bo... Krzysiek Owedek jest z tego samego rocznika co ja, i on też miał nią skojarzony, także się przyklejało na lepkę PLA. Okazało się, że nie, że w latach 60. to była stalowa taka blaszka, którą się przyczepiało przy rejestracji poniżej. Nie? No i to też takie było, że musieliśmy znaleźć, czy faktycznie w tym roku jeszcze były te blaszane znaczki. To są takie ciekawostki, które normalnie by umknęły, ale ponieważ my jakby tym komiksem łączymy wiele pokoleń, to czytają nas też ludzie, którzy to po prostu żyli w tamtych czasach, już jako osoby dorosłe nawet. A są takie rzeczy, które jakoś umknęły Waszej uwadze, jakieś takie detale, które wyłapali potem czytelnicy. Czy zakładam, że pewnie jak ktoś drążył, coś tam znalazł, ale możecie się podzielić jakąś taką anegdotką? Tak, miałem sytuację, że odezwał się do nas czytelnik, który służył w jednostce wojskowej Jeździł na transporterach opancerzonych i przyszedł z pretensjami, że w Polsce nie było takich transporterów opancerzonych, bo jakby nie do końca załapał, że to co my tam pokazujemy to jest formacja rosyjska, radziecka przepraszam, która e, wtedy miała takie wyposażenie. Ja robiąc research wiedziałem, że musimy pokazać Rosja, e, Rosjan, a nie Polaków. A on jakby nie wychwycił tego, że to jest jednostka, która tam wchodzi, e, to, to są Rosjanie. Nie? Ale jak sobie wyjaśniliśmy te niuanse, to jakby nie ten problem zniknął. Mhm. E, przy czym ważna, e, myślę, uwaga jest taka, że to tak naprawdę nie jest komiks rekonstrukcyjny. Mhm. To wszystko, te, te rekwizyty, e, broń, pojazdy, to są elementy scenografii. My dbamy o wiarygodność, ale no staramy się, żeby to wciąż była rozrywkowa lektura. Popowy komiks, który jest umieszczony w pewnym settingu, e, no ale zapewnia zabawy nie tylko tym pięciu szczegularzom, ale również znacznie szerszym gronom czytelników. I tutaj wracając do wątku tych ludzi, którzy czytają nas, a są od nas starsi, niewielką frajdę sprawia, kiedy przychodzą do nas na przykład wczoraj na autografy ludzie, którzy są od nas o 20 lat młodsi albo i więcej i też mówią, że jarają się. Wczoraj mieliśmy właśnie parę dziewczyn w dodatku. Które mówił, że bardzo lubią tą serię, więc jakimś cudem udaje nam się trafiać nie tylko do, do tych e, fanów rekonstrukcji e, wojennych i pojazdów. I tak, to jest myślę sukces. Znaczy jest też fajne, że przychodzą do nas może nie całe rodziny, tylko przychodzi reprezentant rodziny, który bierze dla siebie autografy, dla ojca albo dla syna i jest to taki, no, pokolenia, tak? Mm -hmm. Znaczy mnie to akurat absolutnie nie dziwi, tak? no bo rozumiem, właściwie to jest super, że Wydział 7 rzeczywiście jest dla każdego, nie? że i dla fanów po prostu tamtej epoki, dla mm -hmm. osób, które jej absolutnie nie znają i ta dbałość o szczegóły, dlatego też mnie tak fascynuje ten mm -hmm. Wasz research, bo to jest coś, co pewnie jakbyście pominęli, to ten komiks nadal mógłby być jakoś tam wartościowy. Nie? A to są takie smaczki właśnie, na no taka wartość jeszcze dodatkowa wniesiona dla tych kilku koneserów, czy dla tych osób, które się pasjonują mm -hmm. historią. Można by to odpuścić, no ale cieszę się, że tego nie zrobiliście. Mm -hmm. I tutaj jeszcze jedno pytanie w tym kontekście. Czy robicie research pod dany temat, pod historię, czy może zdarza się tak, że najpierw Tworzycie historię, a potem dopasowujecie do niej realia. Tutaj na przykład zeszyt dziewiąty, w którym Szymon Wilk trafia do szpitala psychiatrycznego w górnej grupie. I to jest rzeczywisty szpital psychiatryczny, który ma bardzo ciekawą historię, co odkryliśmy dopiero po naszej recenzji. Otóż w Halloween 1980 roku ten szpital spłonął w tajemniczych okolicznościach, co dało oczywiście paliwo dla różnych teorii spiskowych. I tutaj mnie zastanawia, czy najpierw chcieliście umieścić Szymona Wilka w szpitalu i potem trafiliście na informacje o górnej grupie, czy trafiliście na informacje na przykład o tym pożarze i potem uznaliście kurczę, to jest fajne, napiszmy wokół tego historię. No dobra, to ja się przyznam, że ja po prostu e, chciałem od początku, żeby to się tam działo i tak kierowałem tym tokiem myślenia, żeby to tam wylądowało. Co jest ciekawe, no ja znałem historię szpitala, tylko że ja jakby poznałem ją poprzez muzykę Gintrowskiego, który nagrał sobie ten słabetny utwór. Nie? I ja wrzucałem po prostu e, Wojtkowi Stefańcowi wtedy nawet linka wrzucałem do utworu, żeby se posłuchał o czym jest ten kawałek, a potem im kontekst jeszcze wrzucałem o co tam poszło. Nie? Jak zwrócisz uwagę, trochę wstecznie się copniesz, to podobna historia, co prawda nieuwieczniona w muzyce jest e, z restauracją Kaskada w Szczecinie i to też jakby punktem wyjścia są, czasami punktem wyjścia są pewne rzeczywiste wydarzenia, a czasami szukamy wydarzenia pod tych historię, którą chcemy opowiedzieć, to Tomek chętnie też. To działa w dwie strony czasem jest tak, czasem jest na opak, natomiast jeżeli chodzi o research kiedy ten szkic jest kiedy mamy treatment ja bardzo często wówczas muszę się mocno zagłębić w jakiś temat aby w miarę wiarygodnie włożyć odpowiednie dialogi, monologi w usta bohaterów. I tutaj e, pamiętam sytuację z e, ósmego numeru, z e, numeru Kłej Pazury, mm -hmm. gdzie jest wątek grzybni. E, I bardzo lubię to opowiadać, bo tam spędziłem dwie godziny czytając o grzybach, żeby napisać dwa zdania, żeby w tych zdaniach była jakby esencja tego, co się wydarza. I to brzmiało krótko, syntetycznie, ale w zrozumiały sposób też podawało to, co się zadziewa e, w związku z no, potworem danego odcinka i czasem taki research jest dłuższy, czasem krótszy, ale no, ja też muszę wiedzieć znacznie więcej niż to, co się pojawia potem w odcinku już w praktyce, żeby te wydarzenia miały sens dla czytelnika, nawet jeżeli to jest tylko pewna podświadoma linia tej wiarygodności, którą my gdzieś tam wprowadzamy. Ja tu dopowiem a propos tego odcinka ósmego właśnie że to co Tomka przynajmniej przez chwilę się pojawia, to ja spędziłem cały dzień na tym, żeby znaleźć jak się nazywał odpowiednik na palmu w Układzie Warszawskim. No i wiesz, dogrzebanie się, że jest coś takiego jak pirożel, że to było stosowane i w ogóle to też, to też był głęboki research wbrew pozorom, a to naprawdę przemyka, tam ktoś rzuca tym jednym wyrazem i koniec, to był cały dzień roboty tak naprawdę. Czasem to jest właśnie jakaś taka bzdurka, ale te bzdurki zabierają najwięcej czasu, natomiast no warto, bo, bo gdzieś ktoś to doceni no i mamy tą satysfakcję, że też że wiemy o czym mówimy, a nie rzucamy e, pojęcia na wiatr. Tak, i to jest też ważne chociażby w, post w kontekście postaci Bogumiły Fiszek, tak? która jednak no w świecie przedstawionym powinna mieć tę wiedzę, nie? powinna być ekspertką od różnych takich tematów, więc głupio by było, gdyby nagle palnęła jakąś głupotę. Tak. tutaj to jest y gdzieś tam ważne też dla spójności tego świata. Mhm. A czy ja, ja od razu Ci to powiem, że jak ktoś jest pasjonatem uzbrojenia, a też ten komiks stworzą niektórzy pasjonaci, to każdy... Z bohaterów ma przypisany jakiś rodzaj broni i było dużo zabawy ze znajdowaniem na przykład uzbrojenia właśnie dla Bogumiły Fisher, która posługuje się węgierskim odpowiednikiem pistoletu PPK Jamesa Bonda, także to też jest taka ciekawostka, która gdzieś tam się przebija w tle, kompletnie. Nie? I skalpelem. No, skalpel to wiadomo. Dobra, a gdy już y, robicie ten research też pod kątem y, ciekawych, niesamowitych historii, to czy tworzycie sobie, nie wiem, jakąś bazę, macie teczkę niewyjaśnionych spraw z PRL-u i czy zbieracie je z różnych źródeł, czy może trafiliście na jakąś Biblię, właśnie y, PRL-owskiego archiwum mm -hmm. To jest problem, bo nie ma czegoś takiego, bo to wszystko było utajniane i bardzo często jakieś wydarzenia były przedstawiane jako zwykły wypadek albo w ogóle o nim nie informowano. Zostają jakieś tam zapiski w prasie i nawet całe portale, które zajmują się odnajdywaniem tych wielkich katastrof, jakichś jakich zjawisk nie, niewyjaśnionych, to oni nie mają kompletnych baz. I to, czasami te wydarzenia gdzieś znamy i szukamy, a czasami jest tak, że no, trzeba grzebać i to głęboko, żeby znaleźć coś od danej lokalizacji i jeszcze w, w czasie, który nam pasuje jakby do, do osi fabularnej samej serii. Ale tworzycie sobie taką bazę, co się do tej pory, czy coś takiego. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, raczej planujemy w kontekście sezonu te wydarzenia w kontekście tego, co potrzebujemy. Nie mamy jakiegoś encyklopedycznego zacięcia, myślę, że to też nie jest naszą rolą. Mhm. Znaczy nie myślałem, tak bardziej po prostu może na potrzeby aż przyszłych... Tak, nie no, aż tak głęboko w to nie wchodzimy, ale wiemy gdzie szukać i wiemy też e, jak do tego podejść, żeby sobie coś przystosować do naszych potrzeb. Mhm. I właśnie, powiedzieliśmy o sezonie, e, mówimy o sprawie tygodnia. E, czy jesteście fanami procedurali? Skąd w ogóle pomysł na taką formę e, fabularną, narracyjną, tak, żeby rzeczywiście... E, no pierwsze skojarzenia mnie, moje jako czytelnika to było z Archiwum X, tak? I potem inne seriale proceduralne, mamy Sprawę tygodnie, ale mamy też mitologię w tle. Jak to wyglądało z Waszej perspektywy? Czy to od początku tak miało wyglądać? Czy może właśnie jesteście fanami z Archiwum X? Czy może to wyrosło z czegoś innego? A wczoraj o tym rozmawialiśmy też, ale to... No... Wychowaliśmy się na Archiwum Mix, wychowaliśmy się na Millennium, wychowaliśmy się, na paru, na, no, wychowaliśmy się na, na paru innych rzeczach, na Twin Peaks, na takich klimatach. Dla nas ta konstrukcja właśnie takiej serialu odcinkowego, gdzie jest jakaś główna oś fabularna, a równocześnie są te opowieści tygo, Podpory Tygodnia. To jest super rozwiązanie. A z drugiej strony, od początku zakładaliśmy, że to będą zeszyty i od początku zakładaliśmy, że będziemy wymieniać rysowników, ponieważ to jest trzeci, a jak się dzisiaj okazało z rozmową z Tomkiem Leśniakiem, czasami czwarty etat danego rysownika, więc my gdzieś się musimy wepchnąć z bardzo krótką formą, żeby on miał czas to zrealizować. Bo on to robi już nie po godzinach, on to robi już kosztem czasami swojego snu, tak? No więc tutaj jakby ta formuła tych 20 paru maksymalnie tam 30 stron jest do upchnięcia. Jesteśmy w stanie przekonać większość rysowników, że znajdziesz w ciągu tego roku te, tą chwilę, żeby to zrobić. Nie zawsze to się udaje. Ale też ta formuła import-eksport, do której będziemy wracać, gdzie rysownicy tworzą 6 stron i to są ludzie, którzy są maksymalnie obłożeni. I te 6 stron jesteśmy w jakiś sposób w stanie od nich wyciągnąć. To też się będzie nam przebijało, bo, bo chcemy pewnych twórców pokazać, których nie jesteśmy w stanie namówić na całe zeszyty. Ale to, to było rzeczywiście początkowe założenie, ale też naszym założeniem było to, żeby pokazać jak największy przekrój polskich twórców bo nie ma takiej możliwości, nie ma, nie ma takiego forum publicznego, gdzie oni by się mogli prezentować szerzej, robią swoje projekty, a nie pokazują jakby tego potencjału swojego. A ze względu na to, że docieramy, tak jak już wspomnieliśmy, do kilku pokoleń odbiorców i jest to dosyć szeroki odbiór, no to łatwiej nam jest przekonać tych ludzi, patrzcie, mamy w Polsce świetnych współczesnych twórców i patrzcie tutaj, że oni tu wszyscy są. Nie jestem fanem procedurali, myślę, że to jest trochę relikt poprzednich epok, no nie wiem, dekad, może tak, ale wydział też jest dosyć specyficzną serią. Jednym z tych założeń, których się trzymamy, to to, aby każdy zeszyt rzeczywiście oferował mniej lub bardziej zamkniętą historię, która jest zrozumiała sama w sobie, kiedy kupujesz ten zeszyt poza kolejnością, kiedy to jest twój pierwszy zeszyt. Oczywiście, że to się robi z czasem coraz trudniejsze, ale myślę, że ta sprawa odcinka wciąż pozostaje dosyć klarowna i potem więcej frajdy oczywiście sprawia, kiedy znasz kontekst, ale to jest ważne, e, przy czym te nasze sezony są tak krótkie, że, że większość e, odcinków jest mniej lub bardziej nawiązująca do mitologii i takich one-shotów, które są powiedzmy e, do, do strawienia od razu bez przygotowania gotowe, jest bardzo, bardzo malutko. I to się pewnie nie zmieni, bo, bo te fabuły nasze się coraz bardziej zazębiają, te postacie są coraz bardziej skomplikowane. Ja mam z tego wielką frajdę. I myślę, że też rozwijamy się jako twórcy, scenarzyści, autorzy w taki sposób, że coraz łatwiej jest nam zagęszczać te fabuły tak, aby one były i dla nas, i dla czytelników atrakcyjne i no, coraz więcej tak naprawdę się udaje chyba pomieścić tych informacji związanych i z fabułą odcinka i z postaciami w ramach kolejnych zeszytów. Jest jeszcze taka metoda, która dzięki temu, że tych zeszytów już jest dużo, pozwala na inne czytanie tej serii, że można sobie czytać kluczem danego bohatera i jego rozwoju. Nie trzeba iść chronologicznie. Można sobie wybrać część zeszytów nawet czasami próbujemy to podpowiadać i z tym, tym kluczem poruszać się po serii, jakby wyrywając się z tej chronologii z całej serii, a jednak poznając tą historię jakby troszeczkę inaczej. Tak, tak to się zgadza rzeczywiście. To teraz widać na mm. tym etapie, już mamy tyle tych zeszytów, że to jest całkiem czytelne. Też ciekawe jest to, co mówicie, że ta forma zeszytowa to nie jest tylko nie wiem, trochę hołd dla wcześniejszych komiksów, trochę takie nawiązanie do kapitana Klosa czy kapitana Żbika, jeszcze jesteście ongrysie, nie? Tylko, że to też za tym stoi logistyka i ta wola promocji mhm. innych twórców. A właśnie jaki jest oddźwięk tutaj ze strony środowiska twórców? twórców? Czy czytelników? Twórców tutaj pod kątem tego pomysłu, żeby wypromować się też, pokazać swój styl. Słuchaj, no ja w tej chwili, żeśmy właśnie rozmawiali z Tomkiem Leśniakiem, tak? Był mega zadowolony, że chociaż symbolicznie mógł się pojawić jako twórca okładki, tak? Też to... Tomek Leśniak nie wymaga promowania. No nie, no ale on jakby naturalnie i często się nam zdarza, że ktoś przychodzi do nas, mówi kucze, że chciałby okładkę zrobić. Z drugiej strony my też chodzimy że to są nasi lepsi lub gorsi, ale jednak znajomi, więc też podbijamy, szukamy, ale szukamy też nowych twarzy. To nie jest tak, że my się zamykamy w jakiejś grupie sprawdzonych twórców albo klasyków i koniec, kropka. My cały czas schodzimy i staramy się też wynaleźć kogoś, kto już coś zaczął robić, a być może nawet postawimy na kompletnych debiutantów, bo i takie plany mamy. Natomiast w naszej serii na łamach tych 17 zeszytów pojawili się rzeczywiście no, bardzo uznani twórcy. Ja miałem wielką frajdę współpracować z takimi nazwiskami jak Krzysia Goweryk czy, czy Robert Robert Adler, Wojtek Stefaniec. Pewnie mogłem jeszcze wymienić parę osób. No i tutaj y, trudno mówić o jakimś promowaniu. Może pozwalamy dotrzeć y, tym twórcom do nieco innych czytelników, y, ale to również dla nas jest y, wielka frajda i, i, i przyjemność współpracować z no, wybitnymi twórcami w tym momencie polskiego komiksu. Fajnie jest natomiast wpuszczać w też osoby nieco mniej może zaawansowane w ten świat. No i to też zdarzy nam się robić, więc w tym momencie bardzo miksujemy, myślę, te nazwiska i nie, nie chciałbym, żebyśmy, żeby na tym się skończyło. Znaczy, nam też zależy na tym, żeby jednak i to widać, że ta fabuła jest jakby dobrana do jakiejś grupy twórców i że tam są różne formaty i różne formy, które są dopasowane do siebie. Ja czasami bywam zaskoczony, że to jest odczytane tak a nie inaczej, no to pamiętny występ e, e, Jaszcza, który tam wzbudził kontrowersję, ale z drugiej strony on naprawdę był przemyślany, w pełni świadomy i się sprawdził. Część osób to odebrało dokładnie tak jak planowaliśmy, część była oburzona. Zwieczona. Tak, ale jesteśmy też ciekawi jaki będzie odbiór chociażby właśnie Raju teraz, który jest zupełnie inaczej znarysowany. Przy Wojtku Stefańcu też były takie kontrowersje, no ale to, to jest ewidentne, że do tej fabuły pasuje konkretny, może nie rysownik, ale konkretna stylistyka i my nie chcemy się zamknąć w jakiejś jednej konwencji, nie wiem, realizmu na przykład, bo to, to nie, to, to u nas to nie będzie grało. Nie? Łukasz Pawlog jest bardzo ciekawym właśnie case'em Rysownik Raju, bo jest to twórca o mega wyrobionej kresce, natomiast bardzo rzadko publikujący, więc tutaj z jednej strony właśnie jakby świeże nazwisko, a z drugiej strony twórca no, wielkiego formatu. Kilka lat, może kilkanaście lat temu e, zresztą został wyróżniony nagrodą Grand Prix na festiwalu e, MFK e, za zaszotta. No i my mieliśmy wielką fredę znowu ze współpracy z Łukaszem, a myślę, że dla dużej ilości czytelników to będzie nazwisko, którego nazwisko, imię i nazwisko, którego nie słyszeli, no bo tutaj jest taki wewnętrzny nasz żarcik. Że 14, 15 i 16 numer wydziału 7 będą rysowali Pawlacy. trzech twórców niespokrewnionych ze sobą, ale o tym samym nazwisku, bo Łukasz Pawlak, Janusz Pawlak i Grzegorz Pawlak. W pewnym momencie z matkiem wpadliśmy na taki pomysł i udało, i jakby wydawało się to niemożliwe, żeby ustawić to w ten sposób, ale okazało się, że jednak da się. Namówić tych trzech świetnych rysowników na to, aby no, wzięli udział w tak odjechanym projekcie, który jest taką właściwie no, wisienką na torcie i wewnętrznym żartem, ale myślę, że też fajnym dla, dla czytelników i wprowadzającym, nie wiem, jakiś dodatkowy meta poziom żartu w to, ilu pawlaków da się namówić do wkręcenia żarówki. Tak, ale recenzenci ich nienawidzą, bo teraz czytałeś ten zeszyt rysowany przez Pawlaka. Dokładnie na to liczymy. Także. Dobrze. Więc stawiacie na różnorodność właśnie też w estetyce. I Wydział siódmy też jest nietypowy przez to, że on jest bardzo polski. On jest osadzony w tych realiach i to w tych realiach właśnie jeszcze Republiki Ludowej, ale przy tym on nie jest hermetyczny. On nie Republiki, Rzeczpospolitej. Nigdy nie byliśmy Republiką mimo dążeń za ale właśnie on nie jest hermetyczny, nie on nie stara się być jakiś taki no, turbo polski, czy turbosłowiański, czy coś takiego. Dlatego też w komiksowie od samego początku toczyły się dyskusje, czy może by tego nie wypchnąć gdzieś na zachód, nie. Nie spróbować tego sprzedać też innym odbiorcom, bo wydawało się, że to się powinno przyjąć. Nie? Wiadomo, no, że rynek jest gęsty, że konkurencja jest ogromna, ale wszyscy mówili, że to się może wydarzyć i to się wydarzyło. W 2022 roku wydawnictwo Afterlight Comics, które specjalizuje się w komiksie grozy, w horrorach, wydało właśnie wydanie anglojęzyczne Section 7 Cases of the Strange and Unnatural. I teraz, czy... Możecie coś powiedzieć na temat recepcji. Nie wiem, może macie jakiś feedback od wydawcy, czy może nie wiem, przeglądacie jakieś anglojęzyczne recenzje, czy wiecie, jak ten komik został przyjęty? Wiesz co, no to jest małe wydawnictwo, naprawdę małe wydawnictwo. I on też nie rozsyła za dużo egzemplarzy do recenzji. On bazuje raczej na Kickstarterze, a potem na sprzedaży tego na festiwalach, na komikonach w samej Anglii i Wielkiej Brytanii w sumie całej, bo tam sobie jeździ. Ale mamy troszeczkę takich mikro recenzji, ja nawet sobie na Goodreadsach ostatnio oglądałem i są bardzo fajne recenzje, bo wielu Anglików przyznaje, że, że zaczęło przygodę z tamtym wydawnictwem dzięki temu, że wzięło najpierw nasz komiks do ręki. Baliśmy się trochę tej różnicy kulturowej, ale oni to odczytują jako egzotykę. A z drugiej strony nasi młodsi czytelnicy też to odbierają jako pewną formę egzotyki, więc tutaj to się sprawdza. Ten format, który myśmy kroili jakby pod młodszego odbi odbiorcę, sprawdza się też w Anglii, mimo tego, że ich odbiór jest oczywiście zupełnie inny. Mhm znaczy ten pierwszy zeszyt, znaczy pierwszy tom, tak, bo to jest wydanie zbiorcze pierwszy mm -hmm. sezon, on zgarnął na starterze ponad 10 tysięcy funtów, więc to też jest w miarę ładna sumka, jak na mniejszego eee, wydawcy. Nie? Tak, a drugi znowu zrobił rekord szybkości, tak, bo my, on, on, to był ten, ten bardzo ultra szybki, 14, dni, tak, 14, 14 dni, dni zbiórki i on miał już po pierwszym dniu właściwie mógł zamknąć tą zbiórkę, bo już miał to, co chciał. Tak, Czyli planujecie kontynuować te wydania zagraniczne? Eee, w tym formacie tak, ponieważ my tutaj nie tracimy kontroli eee z prawami autorskimi, bo on ma roczną licencję jakby na wydawanie tego. Jest to, jest to dla nas jakiś sposób, aby też pokazać się nieco innemu czytelnikowi. No, dzięki temu, możemy mówić, że, mówi, że wydają nas zagraniczne wydawnictwa, co po prostu jest fajne, a my ten dodatkowy budżet, który otrzymujemy dzięki Afterlightom przeznaczamy też na projekty związane z wydziałem tutaj na miejscu, więc jest to jakiś sposób na, sposób na dofinansowanie tych pomysłów, które mamy i chcemy zrealizować, no co, co biorąc pod uwagę polski niszowy wciąż unek komiksu też nie jest takie proste, więc każda pomoc się przydaje. No i oczywiście zaspokojamy e, żądania części czytelników polskich, którzy domagają się trade'ów na chwilę obecną mm -hmm. dostaną drugiego trade'a i część osób tak robi e, bo te, zeszyty, te, te tomiki są w dystrybucji też polskiej i, i ludzie, którzy chcą mieć trade'a z wydziału 7 kupują sobie tą anglojęzyczną wersję. Mm -hmm. Dobrze, mówicie o finansowaniu różnych projektów tutaj wokół, wokół wydziału, to może skupmy się właśnie na tym, co planujecie dla polskich czytelników. i Jak wyglądają Wasze plany, jak daleko sięgają? Wspominaliście tutaj w tej rozmowie już o nowym imporcie, eksporcie, tak? Czy możecie zdradzić coś więcej? Chcielibyśmy, aby seria trwała przynajmniej do 25 numeru i tutaj właśnie jesteśmy na etapie planowania i realizacji 4 i 5 sezonu przygód członków wydziału. W przyszłym roku ukaże się albumik otwierający być może nową zupełnie serię wydawniczą, zobaczymy jak to się potoczy. Natomiast zaczynamy publikowanie solowych przygód Heleny Kwiatkowskiej, czyli medium, która współpracuje z członkami wydziału. Tutaj będziemy współpracować z innym wydawcą, to będzie w nieco innym formacie realizowane. No i to będą takie solidne tomiki wykraczające znacznie poza formułę zeszytu i bardzo się cieszę na to, że takie kroki powzięliśmy. Jestem strasznie ciekaw, jaka będzie recepcja czytelników. Tak jak mówiliśmy, najprawdopodobniej w przyszłym roku będziemy startować ze zbiórką na import-export 2 i tutaj pewnie będziemy sobie mogli trochę poszaleć, więc to powinna być też duża dla nas frajda, aby znowu te historyjki trochę połamać, współpracować, powspółpracować z ludźmi, na których nie moglibyśmy sobie pozwolić przy produkcji zeszytów. No i najważniejszym tematem, który teraz mamy przed sobą jest... Zbudowanie i, i przekazanie w ręce czytelników, odbiorców papierowego systemu RPG, który będzie bazował na wydziale siódmym. Przy produkcji tego, przy przetworzeniu tego systemu przy tworzeniu tego systemu współpracujemy z Jerzym Łanuszewskim. Mamy gotowe demo, które myślę do końca roku może już trafić w ręce czytelników. No i w zależności od tego, jak to demo systemu zostanie odebrane, będziemy się zastanawiać, co dalej. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to bardzo chcielibyśmy zrealizować pełnowymiarowy podręcznik systemu, który będzie w latach 60. osadzony i pozwoli na granie właśnie ludźmi z lat 60., którzy muszą sobie radzić ze swoimi dwiema naturami, bo, bo to jest system o, o byciu w takim... Pomiędzy motem i kowadłem, o, może tak powiem, bo, bo z jednej strony ci ludzie pracują jako po prostu no, szarzy ludzie, w, obywatele. Tak, obywatele w totalitarnym systemie, a z drugiej strony posiadają jakieś nadprzerodzone umiejętności albo trudne pochodzenie, które wpływa na ich życie i muszą to ze sobą jakoś pogodzić. Więc jest to system nawiązujący do wydziału, ale nie wykorzystujący członków wydziału siódmego Perse. Jest to jakaś osobna linia wydawnicza, osobny pomysł, który będzie pewnie, jeżeli dobrze wszystko się potoczy. szedł ręka w rękę z Wydziałem VII, otwierając też nas na, na nowe grono, miejmy nadzieję, fanów i czytelników. A przy tym myślę, serwując, będziemy serwować w ten sposób dobrą zabawę opartą na fajnym fundamencie, nawet jeżeli ktoś Wydziału znać nie będzie. To jest bardzo ciekawe, bo w tym roku Monk zdecydował się na wydanie w końcu w Polsce systemu Delta Green. Długo się wzbraniali, no bo to mogłaby być konkurencja dla ZEWO, ale w końcu chyba też ten rynek Zewu się trochę nasycił. Trzeba zróżnicować ofertę. No i jak myślę nie? o rpg papierowym na bazie Wydziału siódmego to totalnie widzę właśnie polską Delta Green. Swoją drogą, może nawet można by to jakoś podpiąć jako scenariusz tak, dla tego anglojęzycznego systemu, tak tylko rzucam jako pomysł Ether. Zobaczymy, w momencie prac tymi referencyjnymi tytułami były nieco inne tytuły, ale tak, też chodziło nam po głowie, aby kiedyś spróbować Zajrzeć do tych systemów, które już są, i zaproponować jakieś przygody wykorzystujące te sprawdzone mechaniki w wydziałowym settingu. No niemniej póki co próbujemy zbudować coś swojego. Nie no super, tak Zresztą ja na pewno kupię. Tak dla mnie to jest w ogóle mega news i no Baja, tak, cieszę się bardzo. Dobrze, yy, czyli nowy yy, import-export, system RPG, nowa seria o Helenie, no i po prostu kolejne zeszyty do 25 i to w tej numeracji bez zeszytów specjalnych, tak? tak. Wow! <laughs> Brzmi super, bosko! No i jeszcze oczywiście dochodzą zeszyty specjalne, które będą dopowiadały, no to, to już wszyscy wiedzą, że my dopowiadamy przeszłość bohaterów tak naprawdę w, tym, w tych zeszytach i to, to też będzie się w miarę regularnie pojawiało. Mm -hmm. i to co też te zeszyty wyróżnia na plus to dodatki dodatki stylizowane na realne artefakty właśnie z PRL-u, na jakieś dokumenty, czy to właśnie agencji wywiadowczych, czy policji, jakieś, nie wiem, akty zgonu, akty urodzenia, wypisy ze szpitala, przepustki wojskowe, jest tego cała masa. W dodatku wy to tak fajnie zostawiacie graficznie, że to wygląda jakby ktoś miał rzeczywiście tonę tych dokumentów na biurko i akurat tam widzimy fragment czegoś związanego z fabułą. Jak to powstaje? Czy w ogóle... Ja autentycznie jako czytelnik czasami widzę, nie, że jest jakiś dokument na który nałożyliście cyfrowo jakiś tam tekst, ale czasami to po prostu mam wrażenie, że no jakbyście wyciągnęli to yy, z jakiegoś wehikułu czasu, jakbyście mieli w domu maszynę do pisania, jakieś stare bloczki, po prostu wykradzione z jakichś jakichś SB czy czegoś, czy szpitali i na nich to nadrokowali właśnie tą maszyną do pisania. Jak to wygląda? Skąd to się bierze? Dobra, to ja się przyznam, że ja w wojsku byłem pisarzem na kompanii i musiałem czasami podrabiać przepustki, takie rzeczy, nauczyłem się wywabiać pieczątki, nauczyłem się robić pieczątki, ja rysowałem pieczątki, żeby to wyglądało. autentycznie. jestem takim trochę fałszerzem, a dzięki temu, że mamy te możliwości cyfrowe, ja rzeczywiście na bazie istniejących dokumentów konstruuję od nowa. Czasami to są bardzo wierne dokumenty, zrobione na nowo, dzięki temu, że mogę to zrobić za pomocą cyfry. To jest zabawne. Tomek nigdy nie wie, co tam będzie. On się dowiaduje, jak ja już to zrobię, on widzi dopiero te dodatki na końcu i jak ja mu wrzucam całość zeszytu, on wtedy jakby już nie ma czasu na reakcję i to przechodzi po prostu. To powstaje w stu cyfrowo tam. Yy... Tak, ja nie robię tego ręcznie, no bo no nie miałbym takiej możliwości. Wiesz, no, ja wiem, jak wywabić tuż nawet drukarski z papieru, ale nie mam tej chemii całej w domu, także no sorry. Nie? No Nauczyłem się tego właśnie jako pisarz w wojsku. <laughs> Wow, a ty naprawdę nic o tym nie wiesz? Dopiero, że masz niespodziankę na premierę dopiero, Czy no może nie na premierę, ale gdy składacie dopiero, Tomik? Tak, ja na bieżąco pracuję z rysownikiem, zajmuję się storyboardami i e, tą częścią graficzną, natomiast dodatki są w gestii Marka. I faktycznie, kiedy dostaję taką finałową składkę numeru do druku, to, to wtedy najczęściej się przy, przekonuje, co tym razem Marek przygotował. Wywinął, no się e, po imieniu. Zwykle to nie jest jakieś złe zaskoczenie, więc też nie muszę interweniować. Nie tak. wiem, czy się kiedyś tak zdarzyło, że musiałem cię jakoś tam właśnie, uderzyć jedna po właśnie. Nie, ja się muszę przyznać, bo w poprzednim zeszycie, czyli w spółdzielni, się reklama Polsirwera. Tak. Ja ją zrobiłem tak jak wtedy się robiło I, i, to, i, i wszyscy się na mnie rzucili, bo to jest redagowane przez dużą, to nie my tam jest cała redakcja jakby który, wokół tego i wszyscy się na mnie rzucili, że nie, że mam to zrobić porządnie, tak się robiło w latach 80. takie reklamy bo w ogóle, więc ja od nowa zrobiłem tego całego Polsilbera. E, koszmarnie paździerzowe to raz wyszło Markowi. A tak to robili, no. E, I no to było mocne stop, e, że trzeba to poprawić, <śmiech> chyba po raz pierwszy tak mocne, że nie, nie wypuścimy czegoś, bo to wygląda amatorsko. Czasami jest tak, że ja też korzystam ze zdjęć archiwalnych i są takie sekwencje, gdzie wrzucam gazety, nie dość, że zmieniam tekst po artykułach, tytuły oczywiście dobieram przez... Ale też... Robię fotomontaż tych zdjęć, na szczęście te zdjęcia są tak mocno rejestrowane, że nie widać, że to jest fotomontaż i tam się pojawiają jakieś fragmenty, A mamy ca całe zdjęcia z gazet i jak się człowiek przyjrzy, to rzeczywiście no jest tam naniesione to, czego na tych zdjęciach rzeczywiście nie było. Czasami zdarza mi się przepisywać jakieś artykuły, modyfikować je do tego, co my potrzebujemy jakby w serii. Ale to ode mnie rzeczywiście wyrazy uznania, bo momentami widzę, nie, że to zostało skonstruowane, a momentami autentycznie się zastanawiam, czy do tego, nie wiem, nie wydrukowałeś, nie masz tej maszyny do to nie w ma, domu, nie. a potem, nie wiem, robisz zdjęcie biurka, na którym to e... leży, bo wygląda naprawdę niesamowicie. No to jest wszystko cyfra. To rzeczywiście montuję, to mam bazę czcionek z maszyn drukarskich różnego typu. To się też przydaje przy innych okazjach, bo to jest fajne, o tym nie powiedzieliśmy, że współpracując z Antonio Marinetti, Myśmy musieli mu wytłumaczyć polskie realia, bo on nie wiedział, jak wygląda maszyna do pisania w tamtym okresie. No on nawet nie wiedział, jak wyglądał mundur polskiego żołnierza ludowego wojska polskiego, tak? I on z rozpędu narysował nam kilka plansz, ale oni wszyscy byli umundurowani w mundury i broń amerykańską. On musiał przerysowywać całe plansz. Ja to zresztą wykorzystałem potem wrzuciliśmy to do importu import, eksportu, żeby zobaczyć. Jak, jaka była różnica? Ale potem właśnie konsultował z nami maszyny do pisania, telefony. To dla niego było egzotyczne, że u nas były zupełnie. Bo on znał realia tamtej epoki, ale włoskie, a nie polskie. I on jakby w ogóle nie wiedział, jak się do tego zabrać. Nie? No dobrze, piękne historyki. Słuchajcie, wydział 7 jak już powiedzieć, to jest całkiem pokaźna grupa już tych bohaterów głównych, plus jakieś tam postacie jeszcze w tyle. Masa antagonistów tych potworów tygodnia różnego rodzaju. I też masa detali po prostu ze świata przedstawionego, mniejszych lub większych smaczków. Czy macie swoją ulubioną postać albo swój ulubiony zeszyt, wątek, potwora, jakiś taki element, który dla Was jest bardzo ważny, nie wiem, łączy się z nim jakaś anegdota zabawna, czy może jesteście z niego dumni? Jest taka postać, której, której myśmy właściwie nie wymyślili, by kreował ją Krzysztof Obedyk. Ale on nadał jej ostateczną formę. Tak? I to jest Leśne Licho. Nawet miałem taki pomysł, żeby zlecić zrobienie maskotek Leśnego Licha, ale cena jednostkowa by była wysoka, ponieważ bo to było naprawdę rękodzieło. I no, no nie chcemy robić tak? Chcemy zrobić coś, co będzie porządne. Być może do tego tematu wróciło, bo kilka takich maskotek, różnych postaci by się mogło pojawić wtedy. Myślimy o tym. Myślę, że, że Leśne Licho powróci w fizycznej formie. Faktycznie, Leśne Licho zostało najpierw no, wymyślone i napisane przeze mnie, ale to Krzysiek nadał mu taką fajną, sympatyczną formę. I Leśne Licho będzie w kolejnych zeszytach też się pojawiać właśnie jako taki goniec pośredni, łącznik. No nie chcę tutaj zdradzać zbyt dużo. Natomiast mam takie podejście, że no, nie jestem fanem żadnej postaci, bo pewnie wtedy zacząłbym się skupiać na niej. Po prostu lubię swoje postaci, zależy mi na nich, więc każdą z nich chcę rozwinąć i nadać jej życie właśnie po to, aby ta moja pasja, nasza pasja przeszła na czytelników. Myślę, że dosyć nieźle nam idzie to, aby nie wyróżniać żadnej z tych postaci ponad miarę, ale każdej pozwalać się rozwijać i, i żyć swoim życiem, no bo to są dosyć zróżnicowane postaci. Myślę, że czekają jeszcze dosyć zróżnicowane perypetie, które trochę da się wyczuć, myślę, na, na bazie tego, co już zostało zbudowane. No dobrze, a żeby tak domknąć jeszcze pozytywnie, jaki jest wasz ulubiony moment z tej już sześcioletniej pracy nad Wydziałem Siódmym? Bo zaczęliście w 2018 roku, czy nie wiem, może jakieś tam pierwsze prace rozpoczęliście jeszcze wcześniej, dużo, tak? Dużo wcześniej. No właśnie, więc to może już z dekadę żyjecie z tym pomysłem, z tymi bohaterami. Czy macie jakieś takie ulubione wspomnienie, coś co z wami zostanie na zawsze? Czy jakąś anegdotkę właśnie też? Znowu zepsuję, więc wolę być pierwszy, może mhm. Marek będzie miał inną opinię. Dla mnie ulubiony jest każdy kolejny zeszyt, który piszę, a że jestem przesunięty jakby w fazie o rok przynajmniej, więc ja w tym momencie e, czuję się strasznie zapalony do dziewiętnastego zeszytu, <gry> który, który będzie lądował wkrótce e, na, na mojej e, tacy tablicy. Te przeszłe zeszyty, no to właśnie już jest przeszłość i powiem Ci, że jakby strasznie ciężko jest mi się cofnąć, bo głową już jestem w tym, co się wydarzy. Ale to mówisz wprost, że ta praca bieżąca daje ci frajdę, tak? Że to cię jara, że to nie wypaliłeś się, nie masz jakiegoś burn-outu, tylko że to żyje tak pozytywnie. To jest wielka frajda, bo myślę, że te rzeczy, które czekają bohaterów, które mamy przygotowane, będą no, dużym zaskoczeniem dla czytelników i nieprawdopodobnie mnie kręci, że mogę to opowiedzieć efekty zobaczymy za rok, za półtora. No ale ja już muszę być właśnie tam, żeby to za ten rok, półtora się ukazało. Więc tak, ja, ja się cieszę na zapas. Super, a Ty Marku? Tomek ma tą komfortową sytuację, że on jakby w momencie, kiedy jest rysowany i narysowany, on jakby zamyka pewną rzecz z przeszłości, a ja i on się nie musi tam wtedy już copać, a ja właśnie między innymi przez te dodatki, przez opracowywanie tego, co tam trzeba jeszcze zrobić. Ja się cofam mocno, a jestem też do przodu na tym etapie, gdzie z Tomkiem już wiemy, gdzie jesteśmy za rok, za dwa. I, I to jest ciężkie wtedy, to takie, wiesz, zawrócenie jakby fabularne, nie? Bo, bo my naprawdę myślimy w tej chwili o, o tym, co się będzie za dwa lata działo w serii. A, a potem musimy się wracać, bo dany zeszyt schodzi jakby już do, na, do etapu produkcji. Więc ja też nie mam takiego zeszytu, że powiem że no to jest mój ulubiony, bo, bo nie. Bo to, to, to cały czas żyje i cały czas się rozwija. I to dziecko rodzi się cały czas na nowo, tak? Mhm. Ale to też... Yy... Czy nie ma takiego momentu na przykład, że premiera tam pierwszego zeszytu, czy zamknięcie pierwszego sezonu? Nie, cały czas przeżywasz na bieżąco wszystko i się znaczy, cieszy, że to prze kwitnie. Przeżywam do przodu, tak? No bo to ja mówię, no my mentalnie jesteśmy gdzieś zupełnie indziej niż to, co dostają czytelnicy. Nas, my się zawsze cieszymy, że jest premiera na jakimś festiwalu na przykład, że siedzimy Wczoraj siedzieliśmy ponad dwie godziny na autografach i co chwilę przychodzą ludzie, nawet nie ma czasu porozmawiać z nimi, nie? Ale, ale to jest fajne, że jest cały czas odbiór, że przychodzą nowe twarze, bo część czytelników wraca do nas regularnie. Wiadomo, 6 lat serii, są na autografach, zawsze przychodzą chwilę pogadać i, i w ogóle, a cały czas są nowe twarze, nowi ludzie. Wczoraj ludzie kupowali pierwszy zeszyt. Mhm. Zaczynali zabawę z serią, bo zobaczyli, przeczytali, któryś tam zeszedł i przyszli na stoisko, kupowali pierwsze zeszyty. Znowu. Tak. No to... Brzmi doskonale. W takim razie dziękuję Wam już dzisiaj za rozmowę. Czekam na i na to demo GRPG i na kolejne zeszyty, i na ten import-eksport, i na kampanię kickstarterową. Tam możecie w sumie jakieś maskotki, czy koszulki, czy coś innego spróbować. A czy na pewno ten merch się pojawi, bo wiadomo, no ludzie się domagają, nie wiem, slipcase'ów, domagają się nowych koszulek. My się też musimy oczywiście zastanowić, czy robimy znowu czarno-białe koszulki, bo chcielibyśmy też kolorowe jakieś, ale nie wiadomo jaki będzie tego odbiór, nie? E, nie wiem, może jakieś inne gadżety się też pojawią, no te możliwości są, ale tak naprawdę my to wszystko kleimy we dwóch, a naszym jakby głównym e, punktem jest jednak tworzenie tej serii zeszytowej, a nie rozdrabnianie się na no, jakieś sklepiki, na jakieś inne rzeczy, które... No staramy się zrobić, ale to raz na jakiś czas, bo to jest też bardzo mocno absorbujące. rzecz. przy ostatnim Kickstarterze ile myśmy czasu spędzili robiąc paczki? To... Staramy się otwierać wydział na nowe obszary, na nowe przedsięwzięcia, ale faktycznie musimy robić to stopniowo, bo najważniejsza, najważniejszy temat to, seria. Jeżeli główna seria myślę będzie się ukazywała, będzie systematycznie e, powstawać no to mamy ten pień drzewa, wokół którego chcemy się rozrastać i stopniowo, stopniowo będziemy podłączać, mam nadzieję, nowe tematy największym nowym tematem jest to jak mówiliśmy, erpek Zobaczymy co przyniesie czas i w którą stronę wyrośnie kolejna gałązka tego, tego drzewa Trzymamy kciuki, żeby było ich jak najwięcej i żeby nic tam nie zwiędło, nie? My, czytelnicy, tak? I my też będziemy podlewać regularnie, dokładać małe, ale jakieś tam cegiełki. Tu jeszcze raz serdeczne dzięki za rozmowę. Dziękuję. Dzięki wielkie. I do poczytania, tak? Przy wydziale siódmym i do zobaczenia najpóźniej za rok na MFK. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na razie. You're finished.